A na samym początku dwie krótkie informacje, jedna, jedna bardzo związana z Detroit, dostałem przed chwileczką link do strony Lemonade Detroit, jeśli nie samochody, to co... Krótki trailer nowego filmu dokumentalnego, krótkometrażowego poświęconego Detroit. Oczywiście, znajdziecie ten trailer w notatkach do dzisiejszego epizodu na stronie polskie detroit.com. Między innymi, w tym trailerze wypowiada się Chaz Miller, jeden z artystów z Artist Village Detroit. Miałem okazję rozmawiać z Chazem bodajże dwa lata temu, jeśli wrócicie do poprzednich podcastów, znajdziecie właśnie wywiad z czasem w polskim Detroit. Występuje także właścicielka pierwszej naleśnikarni w Detroit. O tej naleśnikarni też mówiłem w moim podcaście. Zresztą obejrzyjcie trailer, naprawdę no, widać tam jakim pięknym miastem, jakim miastem pełnym możliwości jest Detroit, także zapraszam serdecznie. A druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, a posłuchajcie najpierw może tego krótkiego audio. W latach 30. i 40. tysiące Polaków zostało deportowanych do Związku Radzieckiego. Przez lata nie mieli możliwości powrotu. Dzisiaj możemy im pomóc. Podpisz się pod obywatelskim projektem ustawy repatriacyjnej. Wejdź na repatriacja.org.pl i dowiedz się więcej. Powroty są najpiękniejsze. Opieram, Paweł no właśnie, czasu może jest już naprawdę mało. E, troszeczkę dzisiaj jestem spóźniony z podcastem, no ale, ale jeszcze macie czas, żeby wejść na stronę powrótdojczyzny.pl. E, w skrócie e, zmian w, w ustawie e, repatriacyjnej. E, Doprowadzą do, mają, mam nadzieję, że doprowadzą do ułatwienia powrotu Polakom do Polski. A wejdźcie na tą stronę, poczytajcie, jeśli się zdecydujecie, poprzyjcie tą akcję. Podcast Polski Detroit. Poznajcie ciekawszą stronę Ameryki www.polskiedetroit.com. Mówiłem już tydzień temu, że dzisiaj będę mówił o okularach, o ramkach. Także pozwolicie, że teraz właśnie tym się zajmę. No cóż, w życiu każdego człowieka, który, który nosi okulary, przychodzi taki czas, że trzeba rozejrzeć się za nowymi. Okulary, jak wiecie, lubią się łamać, gubić albo po prostu wychodzić z mody i wtedy no, trzeba się zastanowić nad czymś nowym. No i akurat ten czas przyszedł i w moim przypadku zacząłem rozglądać się za nowymi okularami. Wydawało mi się na początku to oczywiście bardzo proste. Idę do jednego z dużych sklepów, które oferują okulary. Sklepy takie jak Lance Crafters, Pearl Vision, czy chociażby w Macy's, w bardzo dużym supermarkecie, domu towarowym, oni też oferują okulary. No ale niestety, po odwiedzeniu tych wszystkich miejsc, a nawet po odwiedzeniu miejsca, które reklamuje się jako miejsce, w którym możecie znaleźć najwięcej ramek w całej metropolii Detroit, ponad 30 tysięcy sztuk. No niestety nie mogłem znaleźć żadnych okularów, które by mi pasowały. E, za małe, e, brzydkie, e, bądź jeszcze coś z nim innego było nie tak, a co najbardziej mi się nie podobało, to to, że ludzie pracujący w tych przybytkach e, niestety nie są tak... Pomocy, jak mogłoby się wydawać, traktują klienta, no niestety, jak zwykłego klienta, czyli po prostu nie podobać się to, co mamy do widzenia. Nie potrafią naprawdę zadbać o to, żeby klient był zadowolony. Oczywiście, no nie mówię o wszystkich optykach, dlatego że no, byłem raptem w pięciu, może siedmiu tutaj w Detroit, ale. No, tendencja wszędzie jest taka sama. Trafiłem na bardzo dobrego optyka, na ludzi, którzy naprawdę potrafią doradzić i naprawdę znają się na ramkach. W Birmingham, w jednej z droższych dzielnic Metro Detroit, jest taki optyk, nazywa się... Nie pamiętam jak się nazywa, ale w notatkach do dzisiejszego podcastu umieszczę, umieszczę linki do ich strony. Strony mają śliczną, obsługę klienta mają super. Tak jak powiedziałam, ludzie, którzy tam pracują, trzy czy cztery osoby przychodzą, mówią nie, nie, nie te okulary inne, te nie pasują do twojej twarzy, nie, te nie pasują do twojego stylu, naprawdę bardzo dobrze doradzają. No i rzeczywiście wybrałem chyba cztery czy 5 ramek, które mi się bardzo podobały co ciekawe zaoferowano mi, że skoro moja dziewczyna akurat nie mogła ze mną być nie mogła służyć pomocą, być konsultantką zaproponowano, żebym zabrał te wszystkie ramki do domu, oczywiście zostawił numer karty swojej kredytowej, ale żebym zabrał te wszystkie ramki ze sobą, żeby ona w domu zobaczyła jak wyglądam i wtedy przy oddaniu, przy, oddaniu, przy zwrocie tych ramek zostaną mi zrobione nowe okulary co ciekawe w innych, w innych miejscach tego nie proponowano, No ale zdecydowałem się nie brać tych ramek. Zobaczyłem tylko tyle, że firma, która naprawdę mi odpowiada, nazywa się IC Berlin. Bardzo fajna, wejdźcie na ich stronę, oczywiście link na polskiedetroit.com. No i w końcu zdecydowałem się niby na jedną ramkę, na szkła. Już mieliśmy finalizować sprzedaż tych ramek, no ale okazało się, że za wszystko bardzo miły pan zażyczył sobie 795 dolarów no nie wiem, może w waszym wypadku 795 dolarów to nie jest tak dużo za okulary, ale ja niestety, no biedny, mały Łukasz mieszkający w Detroit nie może sobie pozwolić na tego typu szaleństwa. Dlatego, no, grzecznie podziękowałem, znalazłem te same ramki na internecie o połowę taniej w Anglii. Co ciekawe, można wysłać receptę od swojego doktora tutaj z Ameryki i Anglik, Anglicy sprzedający te okulary Dolarów, już wszystko tam przygotują, no ale nadal 795 dolarów, połowa tej kwoty, no to jest prawie 400, wydaje mi się, że ta cena była dosyć dobra, no ale jeszcze oczywiście wszedłem na eBay i okazało się, że człowiek w Georgii sprzedaje same ramki Icy Berlin za 250 i właśnie w ten sposób kupiłem te ramki, one są już w tym momencie do tego szkła, także moje okulary, no myślę, że nie będą więcej kosztowały niż 280-290 dolarów, co uważam za cenę naprawdę dobrą, patrząc na jakość właśnie ramek IC Berlin. No ale o czym chcę mówić? No może wstęp troszeczkę długi, ale o czym chcę mówić? No przede wszystkim o tym, że naprawdę zdziwiłem się, że ramki są w Ameryce tak drogie. Kiedyś, kiedy robiłem sobie moje okulary, no jakoś nie zwróciłem na to uwagi, zapłaciłem te, te, te 200 czy 300 dolarów, właśnie w, nie pamiętam, czy to było Lens Crafters, czy Pearl Vision, jeden z tych takich dużych sklepów z ramkami, no ale wtedy nie wydawało mi się to tak bardzo dziwne. No ale teraz myślę sobie, no 300, 400 dolarów za ramki i za szkło to naprawdę dużo. No nie mówię już o tym sklepie w Birmingham, gdzie, gdzie policzano prawie 8, no bo to rzeczywiście piękny butik w pięknym miejscu i z super obsługą. No ale mówię o takich zwykłych sklepach. Czy, czy rzeczywiście uważacie, że 200, 300 czy 400 dolarów za okulary to jest, to jest mało? Ja myślę, że naprawdę można takie okulary kupić taniej. Zacząłem rozglądać się po internecie, no i okazało się, że jest dużo ludzi podobnych do mnie, których to bardzo denerwuje, że okulary tyle kosztują. Znalazłem nawet taki artykuł na stronie Alternet, i tam jest właśnie informacja, że w całych Stanach biznes związany z okularami jest wart 64 miliardy dolarów rocznie, to naprawdę dużo pieniędzy a często charakteryzuje się też tym, że jest prawie 500% przebitka na produktach sprzedawanych właśnie klientom. Po głębszej analizie, po poszukaniach, po przeszukaniu pewnych stron, po wyszukiwaniu poprzez Google znalazłem okulary, które można kupić za 7, 8, 10 czy 25 dolarów. No i to są okulary, które myślę na każdą kieszeń są odpowiednie. Jeśli wpiszecie do Google frazę cheap glasses, tanie okulary, wyjdą Wam takie strony jak na przykład 39 dollar glasses czy Zeni Optics, wtedy na tych stronach możecie od od razu wrzucić swoje zdjęcie, możecie zobaczyć, porównać ze swoim zdjęciem te okulary, jak wasza twarz w tych okularach wygląda. Oczywiście możecie wysłać od swojego amerykańskiego czy polskiego optyka receptę, podać tak zwany PD, czyli dystans między jednym, a jedną, a drugą źrenicą i wtedy, no już te okulary po jakimś czasie, naprawdę bardzo niskich cenach do Was przychodzą. No najdroższe, myślę na internecie, z tych właśnie tanich, to jest około 30 do 60 dolarów. Oczywiście nie są to żadne firmowe, na pewno nie będziecie mieli napisane Prada czy Kenneth Cole z boku, nie będzie wielkiego loga GES, czy jakiejkolwiek innej firmy, ale jeśli jesteście zwolennikami tego typu rzeczy, no to myślę, że właśnie dla Was są te sklepy, które mają 500% przebitkę. Zastanawiałam się, no jak to jest, że ceny są tak wysokie, że tylko na internecie można kupić tańsze okulary, które tak naprawdę nie są gorzej wykonane, które naprawdę, jeśli chodzi o jakość, no to ona nie jest inna niż od tych właśnie, powiedzmy w cudzysłowie, firmowych. Okazało się, że jest jedna korporacja, jedna duża firma, nazywa się Luxotica. Ta firma znajduje się w Mediolanie, we Włoszech. No i ta właśnie firma, między innymi jest właścicielem e, firm takich jak Lens Crafters, e, Sears e, Optical, Target Optical Pearl Vision Sunglass Hut i wielu, wielu innych tutaj w Stanach ale nie tylko w Stanach, bo i w Europie i w Afryce, i w Indiach i na Bliskim Wschodzie Luxottica jest właścicielem też takich firm jak Ray-Ban Oakley, Vogue i innych Wok, oczywiście jeśli chodzi o okulary innych właśnie produktów związanych z, z okularami a firmowanych właśnie z Versace, Prada, DKNY, czy, czy Dolce i Gabbana. E, także no sami przyznacie, że no duża firma e, i naprawdę no oni mogą dyktować ceny. E, I nawet kiedy jeśli w sklepie spotykacie się z czymś takim, że mówią wam, ok, mamy naszą doroczną promocję 50% taniej za okulary, no to nadal płacicie od 100 do przynajmniej 300 dolarów za parę okularów i moim zdaniem naprawdę no to są strasznie wysokie ceny. Ludzie na internecie zaczęli sprzedawać te okulary. Przede wszystkim są to okulary, które są produkowane załóżmy w Tajlandii czy w Chinach, ale no wiem już niektórzy z Was na pewno krzywią się, się i mówią Tania Chińszczyzna, ale sam się przekonałem, kupiłem takie okulary, sam się przekonałem, że one nie są źle wykonane. Oczywiście, tak jak powiedziałem już wcześniej, nie mają żadnego firmowego znaczka, no ale z drugiej strony, czy to tak naprawdę się liczy? A okulary, no tak jak powiedziałem, 999, 1499 i naprawdę, jeśli e, lubicie w cudzysłowie gubić swoje okulary, ja myślę, że właśnie druga czy trzecia para, którą używacie, powinna być właśnie z takiego sklepu internetowego. E, no cóż, zajrzałem też do internetu, popatrzyłem, jeśli chodzi, popatrzyłem na oferty dużych supermarketów. No i dokładnie tak jak powiedziałem: 50% obniżka, nadal okulary 200 dolarów. Oczywiście jeszcze dochodzą różnego rodzaju dodatkowe opłaty. Także no smutne to jest. Smutne to jest złotym środkiem, tak jak powiedziałem, no myślę, myślę, że jest właśnie zakup okularów przez internet. Oczywiście no, nikt nie sponsoruje tego, co ja teraz przed, chwilę, przed chwilą powiedziałem, To są tylko i wyłącznie moje moja wypowiedź i to co uważam nie podoba mi się to, że okulary są takie drogie no ale cieszę się, że są sklepy internetowe, także jeśli mieszkacie w Stanach, czy jeśli mieszkacie no gdziekolwiek indziej, a chcecie kupić tańsze okulary, to oczywiście poszukajcie na internecie, ja kilka linków do sklepów internetowych z okularami zamieszczę na polskiedetroit.com w komentarzach jeśli możecie, prosiłbym Was bardzo przede wszystkim, tym, przede wszystkim tych, którzy mieszkają w Polsce, byście zostawili swoje opinie i wasze zdanie, wasze obserwacje, jak to wygląda w Polsce, czy rzeczywiście okulary też są takie drogie? Jaka jest różnica między okularami niefirmowymi, a tymi ze znaczkiem bodajże, czy załóżmy Prada? Bardzo jestem ciekawy, jak to wygląda w Polsce. No dobrze, to chyba tyle na dzisiaj. Bardzo się cieszę, że słuchacie mojego podcastu. Oczywiście po raz kolejny przypominam, że jest 10 tysięcy innych polskich podcastów i serdecznie was, was zachęcam też do słuchania właśnie tych podcastów. Wszystkie znajdziecie na stronie podcast.pl. A skoro już jesteśmy przy słuchaniu czegokolwiek na na przenośnych odtwarzaczach MP3, czy nawet na komputerze, no to jeszcze raz chciałbym Wam przypomnieć o ofercie firmy nexto.pl. Nexto jest to księgarnia internetowa oferująca prasę, e-booki i audiobooki zapisane w plikach mp3. No Przede wszystkim właśnie o tych audiobookach Wam chciałem powiedzieć. Niesamowita sprawa. Dwa tygodnie temu ściągnąłem sobie kilka książek dla siebie, kilka książek dla mojego dwójpółrocznego syna. No i rzeczywiście no jestem przede wszystkim zachwycony ceną. Druga rzecz to jest to, że jestem dumny z siebie, że nie ściągam z internetu za darmo, nie kradnę, tylko jestem e, odpowiedzialnym młodym człowiekiem e, i pieniądze, które wydaję na te audiobooki wiem, że trafią do e, autora e, danej pozycji. Na e, trzecia rzecz jest to ta taka, że no niestety no... E, Powolutku, powolutku, ale, ale niektóre, y, no nawet y, księgarnie, y, zwykłe księgarnie, Myślę, że, że, że troszeczkę cierpią z powodu audiobooków, no bo jakby nie patrzeć, ludzie kiedyś przychodzili, kupowali książkę, książki, a teraz coraz więcej młodych ludzi właśnie słucha książek, no ale z drugiej strony jest tak wygodniej. Ile książek możecie zmieścić w swoim iPodzie czy iPhone'ie? Myślę, że setki, no, a, a, a jeśli mielibyście jechać na wakacje i mieć, brać ze sobą te wszystkie książki, no to naprawdę byłoby trudno. Jakość audio jest naprawdę świetna na no, przede wszystkim to, że e, kiedy tylko coś się ukazuje, od razu to możecie mieć w swoim iPodzie. E, ja swego czasu prenumerowałem Tygodnik Polityka, teraz od czasu do czasu kupuję w wersji właśnie elektronicznej, e, którą też możecie właśnie dostać na nexto.pl, ale e, nowością jest to, że właśnie w tej księgarni internetowej możecie ściągnąć wersję audio, polityki. Gorąco Was zachęcam. Bardzo ciekawa sprawa. Zresztą, no, przekonajcie się sami. Przez cały wrzesień Next.pl ma 20% upustu dla wszystkich, którzy kupują książki wersji audio właśnie na ich stronie, tylko przy zapłacie, tam jest taka mała, takie małe pole do wpisania kodu, wpiszcie, wpisz, wpiszcie hasło Polonia dostaniecie 20% ani 20% upustu. No dobrze, to chyba tyle. Trzymajcie się do następnego weekendu. Już niedługo bardzo ciekawy podcast, ale nic dzisiaj nie powiem. E, musicie słuchać. Na razie, trzymajcie się. Hej.